Słuchania. Magdalena Warzecha. Autopromocja. Dwójka Polskie Radio minęła dwudziesta. Dwójka jesteś na miejscu. Lejówka w Ancnes ma dzisiaj urodziny. To 7 kwietnia 1970 roku, kiedy przyszedł na świat. Nie będzie go w programie dzisiejszej Filharmonii Dwójki, mimo to serdecznie go pozdrawiamy. Kubik za konsoletą, Andrzej Słówek przy mikrofonie, Leif Uwe niech nad nami czuwa w dniu swoich urodzin. No w ogóle niech nad nami czuwa coś dobrego. Dzisiejszy koncert, proszę Państwa, poprowadzi nas do kolonii. Wydarzenie miało miejsce niemal dokładnie rok temu, 13 kwietnia 2025 roku. I od razu uprzedzając być może pewne Państwa wątpliwości, może nawet głosy umiarkowanej, krytyki. Jeśli ktoś powie, że program tego koncertu to taka sałatka jarzynowa, to, to nie jest czysto poświąteczne skojarzenie. Zawsze każdemu coś w lodówce zostaje i potem powstają z tego różne takie postdania. Ale kryje się w tym pewna, pewna myśl. Może nie jakaś głęboko filozoficzna. Postaramy się ją, tę myśl odnaleźć, rozszyfrować. A co chyba najważniejsze, spędzić ten czas wieczorem przy muzyce znakomicie wykonywanej. Dlaczego użyłem takiego określenia? Oczywiście z przymrużeniem oka. Dlatego, że zaczniemy od rapsodii rumuńskiej pierwszej Adur George'a Enescu, potem Schecherezada, cykl trzech pieśni Morisa Ravela, potem koncert wiolonczelowy cedur Ericha Wolfganga Korngolda i na koniec tańce symfoniczne z West Side Story Leonarda Bernsteina. Więc przyznają Państwu, że to jest taki program, dla którego trudno jest szukać jakiegoś przewodniego wątku, myśli, czegoś spajającego w każdym razie poszczególne jego punkty w jedną całość, poza z pewnością tą właśnie, że tego się naprawdę doskonale słucha. A dodam, że wykonawcami będą muzycy, będzie orkiestra radiowa WDR z Kolonii pod dyrekcją Christiana Macellaru. No i tu już myślę nazwisko dyrygenta i ten zespół także wiele wątpliwości rozwiewa. Dwoje solistów pojawi się tego wieczoru, bo w pieśniach Ravela będzie to śpiewająca sopranem Hanna Elisabeth Müller, a w koncercie wiolonczelowym Korngolda Maximilian Hornung. Proszę Państwa, to jest troszkę tak, że czasami o programie, o jakości takiego koncertu bardziej decydują wykonawcy, dyrygent, pewna... Osobowość, charyzma, która emanuje z interpretacji wykonań, niż takie suche i teoretyczne roztrząsania, co po czym i dlaczego. No, można łatwo zgadnąć, że rapsodia rumuńska Janesku, to jest rzecz osobiście bliska dyrygentowi, bo przecież Christian Macellar to dyrygent urodzony w Rumunii, rocznik 1980. Urodził się w tym sferze, ale jego kariera muzyczna i to od razu warto podkreślić i zauważyć, tak naprawdę rozwijała się w Stanach Zjednoczonych. Pochodził z wielodzietnej rodziny. Nie wnikając w te biograficzne szczegóły, trzeba zauważyć, że to właśnie Stany Zjednoczone pozwoliły mu rozwinąć swoje muzyczne zdolności. Najpierw jako skrzypka, potem jako dyrygenta, to tam dy debiutował z orkiestrami amerykańskimi, z nie, roku na rok, z dekady na dekadę coraz ważniejszymi, coraz bardziej znaczącymi, Tak, że w końcu stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych dyrygentów w ogóle. No i jest to niewątpliwie bardzo miłe, że Christian Macellaru cały czas nosi w sercu muzykę swojego rodaka, George'a Enescu. Muzykę, o której pisze, że jest jakąś jego sferą, jest jakąś jego oazą tożsamości. No a pierwsza z dwóch rapsodii opus 11 to rzecz niewątpliwie bardzo błyskotliwa, bardzo porywająca, a macellaru wie, co z tą muzyką robić. Drugi utwór, który pojawi się w programie tego wieczoru, czyli pieśni Rawela, Myślę, że to ukłon w stronę rocznicy urodzin Rawela. Przypomnę, 1875 rok, wtedy Ravel przyszedł na świat, a ubiegły rok 2025, no to 150. Rocznica, 150. rocznica urodzin. Zresztą i w dwójce, i we wszystkich radiofoniach publicznych, i w salach koncertowych, i w programach tę rocznicę obchodziliśmy w sposób bardzo uroczysty. Muzyka Rawela była obecna w programach. I sądzę też, że ten cykl pieśni, nienadmiernie eksploatowany w programach koncertowych, otworzy Państwa wrażliwość na takie obszary muzyki Revela, które niekoniecznie od razu nam się z nim właśnie kojarzą. No a Korngold i Bernstein... Hmm. Jeśli miałbym szukać jakiegoś biograficznego uzasadnienia, no to jest takie ucieleśnienie pewnego amerykańskiego snu, który ziścił się w przypadku Christiana Macelaru. Z pewnością ten amerykański sen, choć trochę wbrew jego oczekiwaniom i jego życiowym planom, ziścił się w biografii Korngolda na Leonard Bernstein no to po prostu ikona amerykańskiej kultury muzycznej. O tym wszystkim mówię też w kontekście tego, że nie wiadomo jak będziemy poglądać na amerykańską kulturę w kontekście tego wszystkiego, co dzieje się na świecie, ale miejmy nadzieję, że to co dobre, to co najważniejsze... To, co stanowi o jej sile i odrębności, że to wszystko przetrwa rozmaite zawirowania, by nie użyć bardziej dramatycznych określeń, które wiszą nad naszymi głowami. Zacznijmy. Przejdźmy do muzyki, bo ta jest chyba najbardziej warta i godna naszego czasu tego wieczoru. Przytoczę słowa dyrygenta. George Enescu był najwybitniejszym muzykiem mojego rodzinnego kraju, Rumunii. Dorastałem otoczony jego spuścizną. Jego wszechobecność dała mi nie tylko możliwość obcowania z jego geniuszem, lecz także drogę do zrozumienia korzeni, z których czerpał inspirację. Później, na, w nastoletnich latach, po opuszczeniu Rumunii, odkryłem tę tęskną melancholię obecną we wszystkich utworach Enesku i pojąłem stałą obecność rumuńskiego ducha, zawartą w wiekowych melodiach i rytmach, do których Enesku tak konsekwentnie i głęboko się odwoływał. Jego życiowa droga zaprowadziła go do Francji, kraju, który przyjął go jak swojego i gdzie rozwinął się w dojrzałego, wysublimowanego Muzyka. No i jak y, być może Państwo wiedzą, Macellaru nagrał z Orchestra Nacional de France y, trzy symfonie Enesku, y, nagrał obie jego rapsodie. Dzisiaj grać będzie tę pierwszą rapsodię z orkiestrą WDR z Kolonii. Ta pierwsza rapsodia to niewątpliwie utwór bardziej efektowny, pełen takiego temperamentu, pełen, pełen żywiołowych rytmów, choć warto pamiętać, że i pierwsza i druga nawiązują do tematów zaczerpniętych z folkloru. Zatem słuchamy pierwszej rapsodii orkiestra WDR pod dyrekcją Christiana Macelaru. Mam monetę i chcę się napić. Taki jest cytat pieśni ludowej wykorzystany przez NSK w jego pierwszej rapsodii rumuńskiej Jaduro, Opus 11 numer pierwszy. Wirująca, pełna ekspresji, pełna emocji muzyka. Tu w wykonaniu orkiestry WDR pod dyrekcją Christiana Macelaru. ale warto pamiętać, że ta pierwsza rapsodia NSK pojawiała się w repertuarach takich mistrzów, batuty jak Toscanini, Stokowski, Dorati, czyli bidakę Rodziński. O Lorencie Fosterze nie wspomnę, bo Lawrence Foster y, przecież jest swego rodzaju ambasadorem muzyki NSQ i bardzo często wprowadzał jego muzykę, jego kompozycje do programu NOSPRU, czyli naszej katowickiej orkiestry. Przed nami drugi punkt programu, y, czyli y, muzyka Ravela, czyli cykl pieśni Scheherezada. Warto pamiętać, że Ravel, który sam był mistrzem orkiestrowego kolorytu, barwy, idiomu, rozpoznawalnego był tak naprawdę zafascynowany na początku swojej działalności kompozytorskiej partyturami rymskiego Korsakowa. Kopiował nawet z niego i to tak dość powiedziałbym otwarcie. Próbował napisać muzykę sceniczną do arabskiego eposu Romans Antara i tam właśnie bardzo bogato posługiwał się cytatami z rymskiego Korsakowa, uzupełniając tę partyturę swoimi własnymi wstawkami. Ta muzyka nie zyskała popularności. Sam Rawel odrzucił ją i raczej się specjalnie nią nie chwalił. Natomiast innym przejawem tej jego fascynacji i rymskim Korsakowem i orientalizmem i tą szacherezadą rymskiego Korsakowa był właśnie cykl pieśni, których posłuchamy za moment. Rok 1903. Trzy pieśni z akompaniamentem, stowarzyszeniem z partią orkiestrową do niezwykle porywających tekstów Tristana Klingsora. To pseudonim przyjęty przez francuskiego poety Leona Leclerc, który w bardzo pomysłowy sposób przywołał tą tchnącą egzotycznymi woniami atmosferę baśni z tysiąca i jednej nocy. Jest pełna rzeczy, powiedział później Ravel, za których napisania wstydzę się dzisiaj, ale jest w tej kompozycji coś, czego nigdy więcej nie odnalazłem. No i ta dwoistość Rawela w ocenie własnego dzieła niech posłuży Państwu także za inspirację. Solistką będzie Hanna Elizabeth Müller, która zapisała się znakomitym debiutem na festiwalu w Salzburgu w 2014 roku, zapisała się w recenzjach krytyki głos, niczym wyrzeźbiony, wydobyty z kryształu tak pisała o niej praca. Potem znakomita kariera, prowadząca ją przez największe sceny operowe i estrady, bo to jest śpiewaczka, która wykonuje z powodzeniem i partie operowe od scen europejskich po metropolitan i partie wokalne w rozmaitych pieśniach i muzyce oratoryjnej, a więc takiej koncertowo filharmonicznej. No i ponownie przed nami ta sama orkiestra, czyli orkiestra radiowa WDR Christian Macellaru, a te trzy pieśni to Azi, La « la Flûte enchantée y l'indifférent ». To były trzy pieśni z cyklu Szecha Rezada, Morisa Ravela, Aziz, La Flit Enchantée i l'indifférent Śpiewała Hanna Elizabeth Miller, a towarzyszyła jej orkiestra radiowa WDR pod dyrekcją Christiana Macellaru. To był ukłon w stronę Ravela. Teraz mało znany, choć w sumie dość słynny koncert wiolonczelowy Elicha Wolfganga Korngolda. Korngold zasłynął jako twórca koncertu skrzypcowego, zasłynął jako ten kompozytor, który pewien styl i rozmach muzyki filmowej, a był niezwykle, jak Państwo dobrze wiedzą, utalentowanym kompozytorem hollywoodzkich tematów, przyswojony właściwie amerykańskiej kulturze i muzyce filmowej w sposób nierozerwalny. Swoje tematy, które pisał dla filmu, Przeistoczył w pełnokrwisty, pełnowymiarowy, niezwykle efektowny pod wieloma względami, bo nie tylko z powodu tematycznych skojarzeń, ale także z powodu świetnie napisanej partii skrzypcowej i doskonale potraktowanej orkiestry przeistoczył te swoje filmowe, tematy i myśli w koncert skrzypcowy, a tymczasem koncert wiolonczelowy c Opus Op. 37 to muzyka także o filmowej proweniencji, chyba jeszcze bardziej niż ten skrzypcowy jego koncert, choć tutaj to, ta droga od srebrnego ekranu do sali koncertowej jest nieco inna. Koncert ten bowiem powstał jako integralna część ścieżki dźwiękowej do jego ostatniego filmu, dla przygotował, dla którego muzykę przygotował dla studia Warner Brothers w 1946 roku. Film nosił tytuł Deception, czyli oszustwo. Był to melodramat z taką nutką noir. Akcja działa się w ówczesnym Nowym Jorku, w środowisku związanym zresztą właśnie ze światem muzyki poważnej, filharmonicznej. A rzecz opowiadała o pianistce koncertującej w tej roli Betty Davis, która starała się powstrzymać swojego e, kochanka y, niedawno, który niedawno powrócił z Europy, gdzie był internowany, gdzie przebywał w obozie koncentracyjnym. Starała się go uchronić przed odkryciem że no, gdy jego nie było, ona była kochankiem światowej sławy, bardzo przy tym megalomańskiego kompozytora Aleksandra Holeniusa. Oczywiście główna bohaterka wierzyła, że ten jej ukochany nie żyje, stąd cała ta miłosna zawiłość. No ale e, oczywiście komplikacje tej akcji e, musiały się spiętrzyć. E, koncert wiolonczelowy napisał e, ów Aleksander Holenius, czyli ten kochanek, ten megalomański kompozytor. No i jego wykonanie miało być kluczowym elementem fabuły, bo kompozytor użył swojego utworu jako narzędzia zemsty. Po tym, jak y, jego kochanka ostatecznie zdecydowała się wyjść za mąż za swojego ukochanego wiolonczelistę. No i w kulminacyjnym momencie filmu, tuż przed premierą koncertu, kobieta morduje kompozytora. Taka jest akcja filmu. Ten koncert y, oczywiście miał ramy skrojone na potrzeby fabuły, nie był więc tak obszerny, tak długi, tak pełnowymiarowy, jak wspomniany przeze mnie koncert skrzypcowy, ale był to tak naprawdę koncert napisany po pierwsze z ogromnie y, no, rozbudowaną orkiestrą, taką na miarę hollywoodzkich możliwości. Do tego jeszcze partia wiolonczeli, choć jak pojadam całość zamyka się w granicach niespełna piętnastu minut naprawdę była pomyślana arcywirtuozowsko. No i to wszystko sprawiło, że Korngold, który miał zresztą do tego wszelkie prawa, zastrzegł to sobie Uczynił z owego filmowego koncertu koncert filharmoniczny. Koncert, który powierzył wykonawcom do wykonań takich, właśnie publicznych koncertowych, w salach koncertowych na całym świecie. Nawiasem mówiąc, Korngold wyobrażał sobie, chciał, pragnął, by tego prawykonania koncertu dla potrzeb ścieżki dźwiękowej dokonał Gregor Piatigorski. Ostatecznie Piatigorski zażądał honorarium wówczas absolutnie nie, no, nieosiągalnej, chyba wysokości 100 tysięcy dolarów. To były zupełnie inne tysiące dolarów niż dzisiaj. No i wytwórnia nie zdecydowała się na zatrudnienie Piatigorskiego do wykonania koncertu dla potrzeb ścieżki dźwiękowej. Ostatecznie w studiu siadła z wiolonczelą Eleanor Aller, która była matką słynnego dyrygenta Leonarda Slatkina. No i wykonała ten koncert, myślę, może nie aż tak efektownie, nie tak wirtuozowsko jak Pietigorski, ale z pewnością bez uszczerbku dla dzieła i całej warstwy fabularnej. Koncert jest, jak powiadam, zwarty, jest właściwie jednoczęściowy, ale dzieli się na takie sekcje o rozmaitym dramatycznym klimacie i kolorycie. Tego wszystkiego posłuchamy w wykonaniu orkiestry radiowej WDR, oczywiście Christian Macellaru, a solistą będzie niemiecki wiolonczelista Maximilian Hornung, urodzony w 1980 w roku, zwycięzca wielu konkursów, między innymi niemieckiego konkursu muzycznego, ogólnoniemieckiego konkursu muzycznego w 2005 roku. W 2007 laureat pierwszej nagrody na konkursie ARD w Monachium. No i od tego czasu stosowna do Zasług konkursowych, kariera, wielkie sale koncertowe, wielcy dyrygenci, także kameralistyka w znakomitym towarzystwie. Koncerty Cedur, Korngolda, Orkiestra WDR, Christian Macellaru i Maksymilian Hornung. K Korngold potrafił pisać bardzo efektownie ten blask wielkiego ekranu da się odczytać i dostrzec niemal wizualnie w jego kompozycjach. No ten koncert wioloczelowy, którego słuchaliśmy przed momentem, to w istocie muzyka wprost wyprowadzona z kinowego ekranu do sali koncertowej. Tonacja C dur, określenie napisane ręką samego kompozytora, trochę zwodnicze, bo ten koncert w swojej tak skondensowanej formie nie ma tak jednoznacznego ciążenia tonalnego, tam równie ważną rolę odgrywa tonacja paralelna, tonacja amol, ale nie jest to może w tej chwili najistotniejsze. Ważne, że Maksymilian Hornung, którego słuchaliśmy, znakomicie poradził sobie z tą naprawdę wirtuozowską i wcale nieprostą mimo kondensacji partią solową. Orkiestra WDR i Christian Macellaru, Kolonia, w Filharmonii 13 kwietnia ubiegłego roku publiczność słuchała tego koncertu z zapartym tchem, no a po dwóch tych solowych utworach